Pan z wami i z słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów słyszeliście, że powiedziano będziesz miłował swego bliźniego a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził a ja wam powiadam Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, <grym> ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi, i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie, czyż i boganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Oto słowo Pańskie. Pana, drugi dzień naszych rekolekcyjnych zamyśleń i Kościół Święty Matka Nasza karmi nas dzisiaj takim oto słowem, którego mieliśmy okazję wysłuchać bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski i to wszystko, co było przed tym, miłujcie waszych nieprzyjaciół módlcie się za nich i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ta Ewangelia przysparza nam bardzo wielu problemów, bardzo wielu trudności. Zresztą, jak wiele momentów Ewangelii, nie dlatego, że one same w sobie są problematyczne, tylko dlatego, że prowokują nas, jako, <grym> zmuszają, o ile to słowo jest tutaj właściwe, ale silnie motywują na pewno do tego, aby coś zrobić w kierunku dobra, aby zmienić coś, co ta Ewangelia nam wyrzuca, co jest nie tak, co jest nie podług Ewangelii Jezusowej. Brak miłości drugiego człowieka i to wszystko, co z brakiem tej miłości się wiąże, czyli złość, niechęć, czasami nawet nienawiść, Mamy tych, którzy nas prześladują, którzy nas ranią, którzy nas krzywdzą, błogosławić, serce się buntuje, no jak to proszę księdza, przecież taka krzywda, taki ból, jak, jak to zrobić, czy, czy to ma sens? Jeżeli w Ewangelii tak napisano, to na pewno ma sens, ale pytanie jest o drogę, która do tego sensu prowadzi. O drogę, która prowadzi do tej doskonałości, która ma być doskonałością na miarę Ojca, który jest w niebie. Ale tą drogą jesteśmy, moi drodzy, w pierwszej kolejności my sami. To znaczy ja muszę to, o czym wczoraj była mowa, zobaczyć w swoje serce. Rozrywając to serce, do, którego, do, do, do czego wzywa nas prorok Joel, zobaczyć, co w tym sercu jest ja muszę jakby dokładnie osłuchać to serce muszę się dowiedzieć, co mi w sercu gra o co w tym sercu chodzi jakie pretensje, jakie żale, jakie niechęci, jakie złości jakie zadawnione sprawy w tym sercu ciągle żyją no i nie dają mi tak naprawdę pełnego pokoju Bożego pokoju jakie rany identyfikuję na obliczu tego serca które są zabliźnione, zagojone, które ciągle jeszcze domagają się pracy, oczyszczenia. Ja muszę to zobaczyć. Nie ma innej drogi do takiej doskonałości, którą wyznacza nam Pan, jak droga poprzez przewrnięcie, przez gąszcz swojego serca. Przez to wszystko, co w tym sercu się nagromadziło. Czasami nas to bardzo rani. Czasami ktoś mówi, ja nie chcę do tego wracać. Bo to za bardzo boli. Szczególnie, kiedy się pracuje z osobą w procesie terapeutycznym, to jest taki moment, kiedy próbuje się tę osobę jakoś zachęcić do tego, by zrobiła krok dalej, ale ona jeszcze mówi, nie, nie, proszę księdza, jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj czasami to, to jeszcze nie dzisiaj przedłuża się na lata bo bardzo trudno jest człowiekowi się właśnie skonfrontować z tym co jest w tym sercu w tym co jest moim bólem i myślę, że dzisiaj jesteśmy przede wszystkim właśnie do tego zachęceni, abyśmy ciągle odnajdywali tę drogę do świętości, do jakiej wzywa nas Pan Bóg, ale żebyśmy mieli świadomość że jesteśmy tą drogą my sami w pewnym sensie. Owszem, Jezus jest naszą drogą, ale to dzisiaj już podkreślaliśmy. Jezus stał się człowiekiem. Moje człowieczeństwo jest drogą do świętości. Czasami myślimy, że nawet mówimy, że ja nie jestem taki święty jak anioł, że świętymi mogą być tylko aniołowie. Co prawda e, żyjemy w czasach, kiedy jakby przybliżyliśmy się trochę do świętości, ale jednak w naszej mentalności jest tak, że ja jako człowiek raczej święty nie jestem. Któż z nas dzisiaj ma w sobie pragnienie świętości? Nie będę ryzykował żadnych węzy. Niech każdy sobie sam na to pytanie odpowie. Ile w nas jest pragnienie pragnienia bycia świętymi? Raczej koncentrujemy się na tym, żeby walczyć z z grzechem, ze słabością. No, Gorzata na pewno. Z grzechem, prawda, ze słabością. Prawda? Z grzechem, ze słabością. To jest jakby nasza, nasza energia, prawda? Na tym się koncentrujemy. Ale żeby być świętymi, no już gdzieś tą energię po drodze gubimy. Ale drogą tej świętości jest moje życie. To wszystko, co w tym życiu się wydarzyło Historia tego życia. Jeżeli chodzi o e, nasze relacje małżeńskie, rodzinne. Historia tych, e, tych relacji. Jakie one były. Jakie one są. Kiedyś przychodzi człowiek po rekolekcjach i mówi: Puszknięca, ja zrobiłem tak, jak ksiądz kazał. Powiedział, poszedłem do, do mojego syna i powiedziałem Synu, ja Cię kocham. prawda? Chłop ma 33 lata. Ojciec przez 33 lata nie mówił synowi, że go kocha. Po 33 latach mówi mu ja Cię kocham. To ja Cię odwiozę, mówi do szpitala jakiegoś. Jak chcesz? Co się stało? Co się to tu się stało? On mi nie wierzył. On myślał, że on z niego żartuje. I mu nie uwierzył. I chłop ma pretensje. Proszę, kiedy ja zrobiłem tak, jak wskazał wskazał, jest jeszcze gorzej. Jeżeli coś się psuło przez lata, to trzeba dać sobie co najmniej drugie tyle czasu, żeby to, co się psuło, mogło się zacząć tak naprawdę naprawiać. Oczywiście ciągle zapraszamy pod dach naszego życia Bożą łaskę, ale to co mówiłem, Pan Bóg nie jest miłośnikiem drogi na skróty. Pan Bóg jest trochę tak jak taki dobry ojciec, który patrzy na, na dziecko, które coś robi, prawda? Czasami ojcowie yy, uczą swoje dzieci, nie wiem, rzeźbić, malować, budować, skręcać itd. I ten ojciec mógłby to zrobić zdecydowanie lepiej, prawda? to znaczy szybciej, dobra, idź, ja to poskręcam, prawda, bo się namazarzysz tutaj, nie ma czasu, prawda, trzeba szybko to zrobić, ale on tak stoi i patrzy, to mu nie wychodzi, to śrubka mu leci, to ręce niezdarne, prawda, no ale ten cierpliwy ojciec stoi, patrzy i mówi, nie, nie, to powiedz, to jeszcze raz, to, to spróbuj, no, ale mi się już nie chce, to, no to, no to jak, nie, to nie, no, ale nie będziesz miał rowera, a jak nie będzie miał rowera, no to dobrze, to będę skręcił, prawda, no okej, okay. i ten cierpliwy ojciec stoi, patrzy i e, pomaga. To samo jest z matką. Ostatnio taką sytuację przeżyłem, że ja to nie mam dzieci, prawda? Natomiast e, jak już jestem w kontakcie z dziećmi, to trochę tak e, czasami tak i to w sobie, że tak traktuję ich jak e, takich dorosłych, prawda? I byłem ostatnio na, na, e, właśnie w Anglii, takich znajomych i tam piekliśmy wspólnie ciasteczka, taki był mały e, Edward, prawda? No i, Wyobrażamy sobie, jak czteroletnie dziecko musi piec, piec ciasteczka, prawda? No więc yy, yy, mama mówi, wsyp Edward tutaj wujkowi do, do tej miski. No to zamiast do miski to wsypł o, No ja już w ogóle struchlałem sobie się, boże, już sami upieszyłem te ciasteczka. A ona mówi, nic się nie stało. Jak <średziny> to się nie stało? Jest rozsypane wszystko. Ale miałem taką refleksję, że to jest właśnie prawda. Właśnie o to chodzi, prawda? To jest tam... Ten wymiar e, miłości, nic się nie stało, no nie umiesz tego robić, uczysz się tego, no nic się nie stało, wsypiemy jeszcze raz, pozbieramy tą mąkę i wsypiemy jeszcze raz. Więc jakby to jest niesamowicie wychowawcze, ale właśnie taki jest Pan, że On nie chce drogi na skróty, chce żebyśmy jakby <coughs> przeszli tę drogę naszego życia, analizowania tych różnych spraw, problemów jeszcze raz, razem z Nim, jakby pod Jego okiem. A nie, nie sami. Nie bawili się w jakieś psychologiczne gimnastyki, żeby coś tam zlepić, poprawić, bo nam się to nie uda. Już kiedyś to mówiłem, że uginają się e, e, półki, księgarni od różnego rodzaju poradników, a już to dotyczące małżeństwa i rodziny, to w ogóle to każdy jeden jest A tylko żaden nie jest skuteczny. Prawda? Zawsze czegoś brakuje tam. No już tak było fajnie. No, kiedyś mówi kobieta, przeczytałem no, to, to wszyscy mówili, że to jest takie dobre, do mnie to w ogóle nie pasuje. No nie pasuje, no bo to y, może być dobre dla kogoś i coś wam, w czymś nam pomoże, ale zawsze zostanie ten margines. Zawsze zostanie ten margines właśnie na Bożą łaskę, bo małżeństwo i rodzina jest rzeczywistością bosko-ludzką po prostu. Nie da się tylko tym, co ludzkie, wypełnić tej, y, tej rzeczywistości. Dlatego my chcemy jakby iść w to, w to życie i tę jakby powtórną ocenę tego, co się w życiu naszym wydarzyło i tego, co teraz przeżywamy w tym naszym życiu, nie sami, nie z perspektywy własnych pretensji, żali, bólów i tak dalej, ale właśnie z tej Bożej perspektywy, to, co mówiłem, trochę podniesieni tym Bożym Słowem, ale to nie oznacza, że my się od tego odrywamy, że my jakby porzucamy ten trudny kawałek siebie. Właśnie Pan, Pan Jezus mówi, no dobra, no możesz się porzucić, no, no nie musisz tam zaglądać do tego serca, jak tak cię to boli. No nie musisz dotykać tej rany, nie musisz jej e, e, rozdrapywać, analizować, no nie musisz, no wiesz, ale to będzie gniło, no. to będzie cię bolało. No, jak nie chcesz, to nie musisz, no, ale będzie bolało. No, ja będę przy Tobie, jak cię będzie bolało. No, ale po co ma cię bolać? Nie? No, trochę teraz mu boli, ale potem ona się zabliźni. No. Jak będzie już potem zabliźniona rana, to no wiemy, że ona była, ale ona już nie boli, prawda? Więc właśnie taki jest Pan Bóg, że On jakby chce, żebyśmy tego dotknęli, żebyśmy wykorzystali też cały ten nasz jakby ludzki potencjał, bogactwo, które złożył w nas samych, bo przecież stworzył nas jako ludzi, nie dla zabawy, prawda, tylko złożył w nas niesamowite bogactwo związane chociażby właśnie z naszymi potrzebami, z naszymi pragnieniami, jesteśmy emocjami, jesteśmy po, po tych warsztatach i myślę, że one gdzieś tam w nas też obudziły różnego rodzaju odczucia, emocje, pragnienia, potrzeby, prawda? Może ktoś się tego wystraszył, może ktoś się ucieszył, o, kurczę, fajnie, ja potrafię coś takiego czuć, prawda, może ktoś się ucieszył, że usłyszał coś dobrego, serce mu od lat, że tak powiem, zostało jakby polane taką oliwą ludzkiej życzliwości. Wcześniej tego nie było, ucieszyło go to, ale właśnie to nam pokazuje, że to jest droga tak naprawdę naszego zdrowienia i Pan Bóg nie chce iść nie chce iść na skrót. Jeżeli dzisiaj jesteśmy wzywani do tego, że mamy być doskonali jak ojciec nasz niebieski, to oczywiście jest to wyznaczenie pewnego standardu, ale każdy zdrowo myślący człowiek wie, że to jest standard trudny do, do realizacji. Dlatego ksiądz Łukasz życzył nam wszystkim bo Boże na tą drogę. Jestem przekonany, że doskonale wiedział, że to jest droga, która tak naprawdę nigdy nie ma końca. Nigdy nie można powiedzieć osiągnąłem cel i jestem właśnie doskonały jak mój ojciec w niebie. Bo to jest niemożliwe. Gdyby ktoś tak twierdził, no to trzeba byłoby mi się bliżej przyjrzeć, prawda? Dlaczego tak twierdzi? Ale to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. W związku z tym jesteśmy znowu zaproszeni do tego, o czym mówiłem. Do tego po pierwsze, byśmy docenili w nas to, co ludzkie. To jest moja droga. Czyli ta analiza własnego serca, własnego, własnej historii życia. To jest moja droga. Ja muszę kiedyś w tą drogę wyruszyć. Jak ja tego nie poukładam sobie w życiu, to to ciągle się będzie za mną po prostu e, e, ciągnęło. Jeżeli ja tego nie, nie, jakoś nie pozamykam pewnych etapów, tylko będę ciągle w takim rozdarciu, no to sam będę też e, taki rozdarty. To jest dro twoja droga do świętości. Jeżeli dzisiaj czujesz jakąś e, e, złość, Gniew, niechęć wobec swoich bliskich, wobec swojego męża, wobec swojej żony. To nie chodzi o to, aby od tego uciekać, bo właśnie Pan Bóg jakby daje ci sygnał, że skoro czujesz gniew, to znaczy, że jakby zostało Ci coś ważnego odebrane, coś ważnego straciłeś, jakby gniewasz się, jakby burzy się Twoje wnętrze. I to nie chodzi o to, żeby teraz się kręcić wokół tego gniewu i mówić sobie: Boże, jak ja mogę czuć. Ściągnę, nie, prawda? Już jestem tyle lat w tym sycharze i ciągle nie, prawda? Nie będę czego nikomu mówi, nikomu mówiła, bo przecież co pomyślę, prawda? Nie no, czuję gniew po prostu do tego człowieka, no bo on jakby. Yy, spowodował, że coś ważnego w moim życiu się zawaliło. Zawaliło się moje życie. Mam prawo coś w tym prawda? I on mnie jakby prowadzi też do, do wewnętrznego uzdrowienia. Jak myślę sobie, na przykład wieczorami sobie siedzę, prawda, sama albo sama w fotelu i sobie myślę, a ten mój mąż tam się tuli, prawda, z tą drugą wybranką albo z tym drugim wybranym. A ja taka biedna zmancnięta tutaj. Ogrzewam się herbatą, prawda? A ona tam ma taki... I jestem zazdrosna, że... że, że on ją tam ściska, no to dobrze, że jesteś y, zazdro zazdrosna, no bo, bo y, to znaczy, że odebrano ci jakieś ważne dobro. Zazdrośni jesteśmy, prawda, o to, co jest wartościowe, co dla mnie jest wartościowe, prawda? Jak, y, y, no nie <todgłosy> wiem, ktoś ma jakiś speterek, no to ja nie zazdroszę takiego speterka, jak na przykład ma tutaj, prawda, Sylwia, no bo ja w takim speterku nie chodzę. <todgłosy> Prawda? Wyglądałbym komicznie. Ale już na przykład Małgosia albo Ania to tak widziałem, że troszkę jakby zazdrością patrzyła. <grymne> <grymne> że tak się odszczeliła na rekolekcję, prawda? I dodatkowo jeszcze jest jej ciepło. Prawda? No, ale to znaczy, że jest jakieś dobro, prawda? Że jest jakieś dobro które, yy, które mogłyby być moje, prawda? No ale przecież nie każde dobro ja muszę mieć. To nie znaczy, że teraz na to sylnie skaczemy, zdejmuj sweter, bo ten sweter, prawda? Nie, prawda? Ja nie muszę tego swetra mieć. Ale wiem, aha, Sylwia, masz dobry gust, to wiesz, fajny masz sweter. Prawda? Trochę z żalem. Prawda? To jakby, żeby mieć jego świadomość, że, że to uczucie zazdrości o tego mojego małżonka, który, e, e, ciepłem swojego serca, e, e, ogrzewa e, tę drugą, niewierną, nieprawną żonę, prawda, czy drugiego, niewiernego, nieprawnego męża, ono jest jak najbardziej słuszne, tylko oczywiście pytanie jest, co ono mi komunikuje, co ja muszę e, e, z tym zrobić, prawda. Jeżeli e, odczuwam e, lęk w, w relacji z, z małym z którym muszę dochodzić się w tym momencie jakoś swoich racji, prawda? No to, to jest zrozumiałe, ponieważ jakby on mi sygnalizuje, że ktoś mnie jakby atakuje, że ja jestem zagrożony. Bardzo często w takich sytuacjach jest dużo złości, dużo agresji, dużo nieprawdy. Nie mamy w sobie często tyle siły, żeby jakby temu się przeciwstawić. Jesteśmy jakby wewnętrznie też złamani i w związku z tym czujemy lęk przed tym, przed tym spotkaniem, to co, co mi to mówi? Że znowu ktoś mnie będzie atakował, ktoś jakby nie, nieprawnie użyje siły wobec mnie, a ja będę słaby, jak sobie nie poradzę, jestem zalękniony, prawda? Albo jeżeli to moje małżeństwo trwa, ja dzisiaj jestem i chcę je ratować, mam sobie dużo lęku, bo widzę kurczę, coś się niedobrego dzieje, prawda? I mam lęk, to nie uciekam od niego, tylko on mi mówi, że ja tracę coś cennego, coś wartościowego, ja muszę za tym pójść. się to jest moja droga do świętości. Ja, jeżeli ja za tym pójdę, to ja nie tylko jakby o, ocalę y, y, swoje życie, nie Zmów. tylko będę budował swoją świętość, ale będę także budował świętość y, y, tego drugiego. Y, czyli <śmów> będę dbał o, y, y, y, o jego zbawienie. I to jest niesamowicie ważne, ponieważ właśnie to, o czym w tym momencie jest mowa, pozwala mi właściwie odczytać y, to wszystko, co powiedzielibyśmy myślimy po Bożemu o małżeństwie. To, co mieliśmy na tych pierwszych naszych warsztatach, prawda? Czyli w pierwszej kolejności jak rozumieć to przymierze? Jak rozumieć tego małżonka, który odchodzi i buduje sobie drugą alternatywną rodzinę i jeszcze mówi, że jest w niej szczęśliwszy, bo ty byłaś taka, bo ty byłeś taki. Z tobą się nie dało. Jak z się modlić? Jak, jak trwać w tym przymierzu, kiedy on jakby nie ma na to ochoty? To on sobie już zamknął pewien etap życia, prawda? Jak to robić, żeby z jednej strony troszczyć się o tę relację, a z drugiej strony, żeby uszanować, tak jak Pan Bóg szanuje nasze granice, ludzką wolność. To, że ktoś po prostu nie chce być ze mną dalej w relacji. Dopiero wtedy, kiedy ja to w sobie przepracuję, będę umiał właściwie zatroszczyć się o tę relację małżeńską, o to przyjeżdżenie małżeńskie. Będę właściwie rozumiał tę wierność, że to, to nie jest kwestia walki o to, żeby on i tak kiedyś do mnie wrócił. Ta nadzieja może być, ale my wszyscy doskonale wiemy, że to nie jest istota sycharu, żeby wrócił do mnie ten małżonek, który tam się sponiewierał gdzieś trzy domy dalej, prawda? My się modlimy o to, żeby On y, y, y, był zbawiony. To jest celem istotą naszego charyzmatu, żeby On był zbawiony. A czy Pan będzie chciał, żeby On kiedyś do nas wrócił? To jest jakby inna sprawa. Oczywiście my po ludzku tego chcemy i właśnie to przyjrzenie się sobie wyjaśnia. No tak, ja bym chciał, żeby On, wró chciała, żeby on wrócił. Ja bym chciał, żeby ona wróciła. Tak, bo jak to wczoraj było, dobrze gotowała, prawda? I tak się że takie dobre obiady robiła i, i, i zupa serowa. No już nigdzie nie kupiłem takiej zupy, prawda? Serowej. I ksiądz też powiedział, żeby nie zrobił. To, więc to po prostu, no, no jak, a, a, a też czułam się taka bezpieczna, przed nim o wszystko zadbał, prawda? No to są, to są normalne odczucia i my chcemy, chcielibyśmy wrócić do tego starego stanu rzeczy, że, że po prostu, żeby było, nie powiem tak jak było, bo to się teraz kojarzy, ale żeby po prostu znowu wróciło pod nas nasz dach szczęście, po prostu i to jest normalna, normalne odczucie ale właśnie to przepracowanie w sobie tych ludzkich pokładów jakby w pewnym sensie urealnia to czy to się może stać a jeżeli się nie może stać, no to ja po prostu rezygnuję e, e, z tego i jakby otwieram się tą energię, którą bym mógł spożytkować na to, żeby usiąść i płakać otwieram się e, na innych to co mówiłem wczoraj, ci przyjaciele. może trzeba takich właśnie e, rozwodników przyjacielów, prawda żeby przyjacieli, żeby po prostu jak ktoś jest w takiej sytuacji my taką w tą goimy, słuchaj, ja też jestem po rozwodzie też, albo, albo jestem w trakcie, mnie też mąż nie wiera. Czasami z jakimś takim y, y, humorem, czasami zależy jaki człowiek, czasami po prostu z przytuleniem dalej, Ale to naprawdę, po prostu zwykłe wsparcie. No moglibyśmy usiąść, ty wiesz, ty, ten mój ma taką samą, taką samą larwę, wiesz? One są sobie, wszystkie, sobie są równe. I tak możecie sobie usiąść i będziecie przy pciułki, najlepsze w świecie, bo oczywiście nic tak nie jednoczy jak wspólny ruch, prawda? Ale to nie o to chodzi żeby się użalać. Chodzi o to, żeby się otwierać, że przede mną jest życie, że ja ciągle ta, ta, to przymierze małżeńskie jest częścią mojego życia, ale skoro on poszedł, ja żyję dalej. Mam jakąś misję e, e, do spełnienia, mam coś do zrobienia, wychowanie dzieci, e, modlitwa, e, troska o tego współmożonka, żeby go piekło nie pochłonęło w momencie, kiedy będzie kończył e, e, swoje życie. To jest e, coś ważnego, ale nie jakimś smutku, melancholii i ciągłej e, rozpaczy i takim czekaniem, aż to się spełni, bo możemy się po prostu zwyczajnie nie doczekać. Mało tego, zaryzykuję tezę, że bardzo wielu się po prostu nie doczeka, bo ludzie nie lubią tak naprawdę zmian. Jeżeli podjęli jakąś decyzję, to przyznali się do błędu i potem powrót do żony czy do męża. Zdarzają się takie sytuacje, ale są bardzo trudne, a z drugiej strony rodzą cały szereg problemów. Ostatnio też ktoś mówił, proszę Kiedza, no tak, no wrócił ten mój, mój mąż do mnie, prawda, ale nie było go z nami przez ileś tam lat. I on teraz nagle chce być ojcem dla dzieci. A dzieci mówią mu wprost, nie było cię przy nas. Nie masz prawa teraz decydować o tym. Ja cię nie będę słuchać, nie chcę z tobą rozmawiać. I co krzyczeć? Szanuj ojca, bo cię tutaj Pan Bóg pokarał, prawda? Nie, to dziecko ma właściwy odruch. Nie było tego ojca przy nim dlaczego on teraz nagle spada z nieba pojawia się i chce jakby całą rzeczywistość przemieniać, Udawaj że tego nie było prawda? było uszanuj to dziecko, że ono teraz nie chce z tobą rozmawiać że ono nie ma do ciebie zaufania ono potrzebuje czasu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek to, to zaufanie zbuduje ale właśnie na tym polega realizm tej sytuacji że samodążenie prawda? jakby ktoś miał taką ideę prawda? że i tak kiedyś się tam zejdziemy. Dobra, ale myślimy o, jakie są konsekwencje na przykład właśnie dla tych dzieci, które rosły bez ojca czy bez matki, w zależności jaka jest sytuacja. Prawda? Wiadomo, że tutaj czujemy ten idealizm, który się wkrada, tę rzeczywistość, ale ideą, istotą tego kroczenia do świętości, także w tej świętości małżeńskiej, jest naprawdę dokładne zbadanie, rozeznanie tego terenu, w którym jestem ja sam. Jeżeli tego nie rozeznam, to bardzo szybko popadniemy w takie pobożnościowe pułapki, to znaczy będziemy po prostu chcieli pójść na skróty. Mało tego, Pana Boga, z Pana Boga uczynimy niewolnika naszych zamiarów i naszych intencji, a On nie chce być niewolnikiem, nie może nim być on jest Panem naszego życia, Panem naszej drogi, Panem naszego losu i trzeba się Jemu e, e, zawierzać. Dlatego prośmy dzisiaj w czasie tej najświętszej ofiary, byśmy faktycznie mieli sobie przede wszystkim to pragnienia bycia doskonałymi tak, jak jest doskonały nasz Ojciec w niebie, byśmy mieli świadomość, że ta doskonałość to jest bardzo wysoka półka i że Panu Bogu nie chodzi tyle o efekty, co o nasze zaangażowanie, nasze szczere wyruszenie w tę drogę, a tą drogą jesteśmy my sami. Mamy siebie poznawać, rozeznawać we wszystkich warstwach naszego ludzkiego funkcjonowania. warstwie potrzeb, emocji, pragnień, marzeń. Po to, żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia. Żebyśmy wiedzieli kim my sami jesteśmy. Jakie potrzeby w nas żyją, jakie są deficytowe, które o nas w jakiś sposób decydują, co się dzieje w relacjach naszych emocjonalnych, kiedy myślimy o bliskich nam osobach. Żebyśmy umieli to wszystko w sobie poukładać, wiedzieli, co jest słabością, co jest grzechem, a co jest zwyczajnym ludzkim odruchem, do którego my mamy prawo, żebyśmy umieli siebie słuchać, bo dopiero wtedy tak naprawdę otworzymy się na tą uzdrawiającą łaskę, której Pan Bóg nam y, nie szczędzi. I tego sobie wszyscy z y, całego y, serca życzymy.